Dzień dobry, witam wszystkich telewizów NTV. Dzisiaj występuję na tle takiej planszy z powalonymi drzewami. Chciałabym Państwu z pomocą tej planszy przypomnieć historię katastrofy Tunguskiej z roku 1908 roku. To była katastrofa. W Tajdze w Środkowej Syberii, doszło do zdarzenia, które do dzisiejszego dnia nie jest wyjaśnione, mimo że zajmują się nim wszystkie placówki. Nawet NASA w ostatnim czasie poświęciła tej katastrofie swoje strony internetowe z okazji setnej rocznicy tej katastrofy. Katastrofa miała miejsce Zupełnie w nagły sposób właśnie w rejonie stosunkowo nie gdzie mieszkają, mieszkali tylko tacy rdzenni mieszkańcy. Nagle stąd, nic, nic doszło do jakiejś olbrzymiej eksplozji powalenia drzew, proszę Państwa, w promieniu yy, ogromnym, yy, to znaczy... To jest promień 60 kilometrów. Wydaje się niby niewielki, ale to jest odległość tak jak dwa razy objechać z Wrocławia do Sobótki. Jak sobie wyobrażamy, wyobrazimy, będąc we Wrocławiu, czy będąc w sobódce, że trzeba by było pojechać w tej z powrotem, gdzie jednak się jedzie godzinę, to jest jednak dosyć duża siła uderzeniowa. Dochodziło do sytuacji, że w promieniu 60 km od miejsca tej katastrofy ludzi zmiatało z ziemi. Natomiast nastąpił taki fenomen kosmiczny, kosmiczno-pogodowym, można powiedzieć. W Części miast europejskich doszło do tak zwanej Białej Nocy. W środku nocy można było czytać gazety, podobno takie było jasne światło. Też do końca nie jest, nie jest wyjaśnione, jak to się stało, chociaż, chociaż są próby wyjaśnienia tego. Sejsmografy z całej Ziemi zarejestrowały ten wstrząs i, proszę Państwa, urządzenia pomiarowe w Rosji wówczas pokazywały, jakby w tej Tunguskiej był drugi biegun północny. Także proszę sobie wyobrazić, jaka musiała być moc tego wybuchu. No i teraz jest zagadką historyczną po, dzisiaj, po dzisiejszy dzień którą zajmował się nawet Stalin i jego bezpośrednie środowisko, co się tak naprawdę stało wówczas na Syberii w rejonie podkamiennej Tunguskiej, czyli takiej rzeki, która tamtędy przepływa. Wydarzenie było na tyle spektakularne, że poświęcono mu mnóstwo książek, między innymi zapewne znana wielu widzom, książka Stanisława Lema, astronauci, piękna, wspaniała książka z nieprawdopodobnym klimatem, jedna z najlepszych według mnie książek z gatunku science fiction, gdzie Lem przedstawił tą katastrofę, czy nawiązał do niej, tutaj lokując to w kręgu historii typowych takich o, o UFO, znaczy on, on to opisał jakby na Ziemię przybył statek kosmiczny i on był przyczyną tej katastrofy przez pewien czas faktycznie funkcjonowały takie opinie, że, że na Syberii właśnie w 1908 roku po prostu rozbił się statek kosmiczny. Ciekawostką, proszę Państwa, jest to, że podobno gdy Stalin dowiedział się o wybuchu w Hiroshimie i porównał sobie to z katastrofą właśnie tunguską, to on ponoć wręcz oszalał, po angielsku jest sformułowane, że Nuts, czyli no po prostu no od, od, odbiło mu podobno na punkcie skojarzenia obu tych wydarzeń, ponieważ on sobie zaczął tłumaczyć, że nie ma innego wyjaśnienia dla katastrofy tunguskiej jak atak nuklearny porównywalny z Hiroshima. No ale z drugiej strony nie było możliwe w jego ocenie i jego najbliższego środowiska. Uznanie, że w roku 1908 ktoś mógłby doprowadzić do wybuchu jakiejś bomby jądrowej. Dlatego w sensie takim, że no technologicznie nie, nie było nic nie było słychać, żeby w 1908 roku jakieś państwo dysponowało taką bronią. Natomiast dlatego też podobno Stalin i jego najbliższe środowisko zaczęli sobie tłumaczyć to jakimś też właśnie przylotem statku kosmicznego, że jakby jakaś inna cywilizacja musiałaby przybyć na Ziemię i doprowadzić do takiego właśnie jądrowego wybuchu. Jeżeli chodzi o samą katastrofę tunguską, to tutaj naukowcy mówią o sile rażenia tysiąckrotnie przekraczającą ten wybuch w Hiroshimie, także coś rzeczywiście potężnego. Zmiecionych z powierzchni ziemi zostało, proszę państwa, 80 milionów drzew. To jest dwa razy tyle, co obywateli Polski, proszę sobie to wyobrazić. Dwa razy tyle, co Polaków. Zmiecionych drzew widoczne do dzisiaj na archiwalnych zdjęciach. Te zdjęcia zawdzięczamy ekspedycji, którą co ciekawe, wysłano dopiero w około 19 lat po katastrofie. Mianowicie sam Stalin właśnie zainicjował taką ekspedycję, na czele której postawił naukowca Sowieckiej Akademii Nauk pana Kulika. No nie wiadomo dlaczego dopiero po, 90, po 19 latach ta ekspedycja pojechała badać sytuację, być może oni byli w jakimś szoku, może to było takim zaskoczeniem. No, Trudno jest powiedzieć. W każdym razie ekspedycja po tych 19 latach od katastrofy się udała w ten rejon. No i od tamtego momentu datujemy co rusz to, to, to inne interpretacje tego wydarzenia. Mianowicie no postawiono, postawiono taką teorię, na początku właśnie Pan Kulik twierdził, że po prostu spadł jakiś gigantyczny meteoryt na Ziemię i się rozbił, ale nie wszystko się zgadzało, ponieważ nie było żadnego krateru w okolicy. Powierzchnia była w zasadzie płaska, tak jak oryginalna, a jedynie były powalone drzewa. Czyli ten brak krateru do dzisiejszego dnia jest wymieniany jako jakaś zagadka. Następne, co ciekawe, że ten wybuch spowodował, proszę Państwa, powypadanie okien na odległość 60, 60 km i, i drzewa, które leżały, też nie dają spokoju naukowcom po dzień dzisiejszy, ponieważ one leżą w takich jakby trzech wałach. To się... To się nie zgadza, ponieważ gdyby było jakieś jedno uderzenie jednego meteoryty, to powinien być jeden wał, a są trzy wały, więc zaczęto spekulować, czy to był jeden obiekt, który uderzyłby w ziemię, czy kilka obiektów. Tutaj wyliczono, że musiałyby mieć co najmniej 50 metrów średnicy i musiało być by ich kilka. Ponadto kolejną rzeczą, którą się nie zgadzało, było to, że świadkowie podawali inne, różne pory tej katastrofy. Niektórzy Lokalni, rdzenni mieszkańcy okolic stwierdzili, że katastrofa miała miejsce rano. Inni znowu mówili, że miała miejsce po południu. Część osób twierdziło, że to trwało około godziny czy ponad godziny, czyli wyszłoby z tego, że to była jakaś seria wybuchów. No też to się niezbyt zgadzało z teorią spadającego meteorytu, bo on no, powinien upaść raz, a dobrze, a nie Spadać przez półtorej godziny. Z racji tego, że to było coś zupełnie niespotykanego, no katastrofę tunguską zaczęto określać jako takim tunguskim big bangiem, tunguską apokalipsą w ogóle jakimś końcem świata, czy takim właśnie dniem sądu ostatecznego. Część rdzennych mieszkańców bardzo niechętnie mówi na ten temat. Ponoć do dzisiaj są jakieś odłamy właśnie lokalnych mieszkańców, którzy niezbyt chętnie mówią, ponieważ oni tam wierzyli w swojego lokalnego boga Ogdy i stworzyli sobie taką teorię, że jeden z szamanów modlił się w tym 908 roku i wcześniej o katastrofę, jakąś karę dla jednego z plemion lokalnych. No i że ten Bóg Ogdy zesłał po prostu karę, że zamiast wysłuchać modlitwy o tego szamana, no to ten Bóg po prostu zesłał karę na te lokalne plemiona, które się modliły o coś złego dla innych. I z tego powodu doszło do katastrofy. Ci ludzie później długie lata... Uważali ten teren w ogóle za taki teren tabu, po prostu nie, nie chcieli w ogóle rozmawiać na ten temat, co się tam stało. Część osób porównuje tą Tunguską z Trójkątem Bermudzkim czy, czy z Atlantydą. No, obraz po samej katastrofie był przerażający. Tam znaleziono jakiegoś jednego zwęglonego łabędzia w stawie, zwęglone korpusy reniferów i jednego takiego pasterza reniferów, którego wbiło w drzewo na skutek tej siły uderzeniowej. Nie ma, proszę Państwa, w zasadzie prawie żadnych informacji na temat jakiejś większej ilości osób, które by zginęły w wyniku katastrofy tunguskiej, no wygląda na to, że po prostu no, praktycznie nikt tam nie mieszkał. Tak się, tak się ten rejon opisuje, jako niezamieszkały co jakkolwiek nie jest do końca prawdą, ponieważ tam obok są rdzenni mieszkańcy, którzy obserwowali tą katastrofę. Ja się nawet śmiałam w pewnym momencie, ponieważ są filmy stare, archiwalne, m.in. z ekspedycji pana Kulika, którego wysłał Stalin. To są takie rzeczywiście stare filmy, czarno-białe, a na części, na, na części filmów archiwalnych pokazywane są takie palące się drzewa, które pod wpływem wiatru się przechylają. No, trochę wydaje się to nielogiczne, skąd się wzięły zdjęcia tych walących się, palących się drzew, skoro tam niby nikt nie mieszkał i nikt nie mógł tego filmu nakręcić. No, chyba to są jakieś fotomontaże w tej sytuacji, no bo nie wierzę, że lokalni mieszkańcy wzięli kamerę i, i filmowali w 1908 roku samą katastrofę. No, filmy są prawdopodobnie z, z okresu po katastrofie. W każdym razie w Rosji, w samej Rosji katastrofa tunguska właśnie naprowadziła Stalina podobno na myśl o tym, że, że mogłoby to być jakaś, jakaś katastrofa obcej cywilizacji. Część rdzennych mieszkańców nawet miała taką teorię, że jeżeli to byłaby katastrofa jakiegoś statku kosmicznego, to oni mieli nadzieję, że to był statek bezzałogowy, bo jak mówili, byłoby im żal tej załogi, tych, tych kosmitów, gdyby się im coś stało, także ludzie się tam lokalni pocieszali, że to był jakiś bezzałogowy statek, że nikt tam nie zginął. Powstała też teoria, że obca cywilizacja odbywała jakiś lot kosmiczny i że w rzeczywistości uratowała ziemian przed czymś jeszcze gorszym niż, niż miało miejsce, że podobno ci przybysze z kosmosu dostrzegli zagrożenie ze strony jakiegoś asteroida czy meteorytu i rzekomo mieliby się rzucić z pomocą ziemianom. Także też taki enigmatyczny wątek. No, ludzie oczywiście stworzyli multum, teorii, ponieważ do dzisiejszego dnia nie ma tak naprawdę diagnozy, co się stało. Ostatnie badania, jakie prowadzone były przez naukowców z Ukrainy, jak podaje prasa, znowu skłaniały się ku teorii jakiegoś asteroida. Wcześniej zwrócono uwagę na też taki fenomen. Mianowicie, proszę Państwa, na miejscu tej katastrofy znaleziono takie małe kuleczki, podobne do tektytów, małe szklane kuleczki. No, Zastanawiano się skąd to się wzięło, ta, ta ekspedycja Kulika znalazła te kuleczki. Później, później badający tę sprawę, naukowcy twierdzili, że doszło do wybuchu. Tutaj znowu dwie teorie. Jedna, że był to wybuch gazu bagiennego z tych bagien na Syberii, po prostu jakaś wilgoć musiałaby wystąpić i doszłoby do wybuchu gazu. Druga teoria mówiła, że wybuch w powietrzu jakiś meteoryt rozszasnął się w powietrzu, a czym też tłumaczono brak krateru. No i jeden z, z naukowców wysnuł taką teorię, że ten wybuch spowodował takie wręcz ugotowanie się po prostu całej tej całej tej połaci w atmosferze i wpływem tego ugotowania stopiły się ze sobą piasek, jakieś pyły i z tego powstały właśnie te tajemnicze kuleczki. Proszę Państwa, następne takie zagadki to były, że, że te drzewa jakby część tych drzew, okazało się, że one żyją, że mają żywe korzenie, co też naukowcy dziwią się, jak to jest możliwe, bo gdyby uderzył w to miejsce jakiś meteoryt, to wszystkie drzewa powinny wyginąć i zostać spalone czy zmiecione z powierzchni ziemi. Okazało się, że te, część tych drzew, nawet tych takich już pokrzywionych, poniszczonych przez katastrofę, powyginanych, one zaczęły rosnąć z czego wysunął wysun to wniosek, że korzenie ocalały. To też jest nie do końca zrozumiałe. W roku 2016, teraz stosunkowo niedawno, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Planetoid. Proszę Państwa, to jest dzień, który ma służyć nam wszystkim ku przestrodze, że jest taka po prostu możliwość, że te różne ciała kosmiczne, które znajdują się w niedalekiej odległości od Ziemi, one mogą zachowywać się w ten sposób, że mogą po prostu nagle nalecieć i uderzyć. Była między innymi taka historia komety Shoemaker-Louis, tak? to, to w sumie też nie tak dawno, to była kometa, która z kolei pod wpływem bardzo silnego pola grawitacyjnego Wokół Jowisza, krążąc, rozpadła się nic tego nicowego na części. Część badaczy, którzy twierdzili, że przewidzieli ten, ten, ten wariant, później zastanawiało się nad katastrofą Tunguską, tak przynajmniej podają internetowe media, że wzięto pod uwagę ich opinie z kolei o, o Tunguskiej, skoro przewidzieli tą sytuację komety Shoemaker-Louis, tak? tak nazywanej i stosunkowo niedawno odkrytej. Ciekawe są jeszcze relacje ludności lokalnej, która żyje tam do dzisiaj, do dzisiaj pamięta te wydarzenia, to znaczy pamięta w sensie z przekazów od krewnych. Ludzie twierdzą, że Stalin i jego środowisko zakazali w ogóle jakby rozmawiania na temat tej katastrofy. Jedynie dopuszczalny wariant, który można było omawiać publicznie, to była wersja meteorytu. No, filmy internetowe, które możecie Państwo znaleźć sobie w YouTubie twierdzą, że, że ci ludzie mieli jasno powiedziane, że jeżeli będą twierdzili, że, że tam wylądowało jakieś UFO, to mają zagwarantowany darmowy bilet do więzień syberyjskich. Ja cytuję tylko te filmy internetowe. W każdym razie hmm, ekspedycje pana Kulika z Sowieckiej Akademii Nauk, które odbywały się z namaszczenia Stalina skończyły się niepowodzeniem, ponieważ nic się nie zgadzało, nie znaleziono fragmentów meteorytu, tak jak mówiłam, nie było krateru, także niestety nic z tego nie wynikło. Po jakimś czasie jeden z astronomów czeskich twierdził, że spadł na Tunguską fragment, meteorytu, przepraszam, fragment komety Enkiego, Następna teoria głosiła, że to była skalna asteroida. Potem stwierdzono, że to był eksplodujący w powietrzu meteoryt, radioaktywna kometa albo, tak jak mówiłam wcześniej, wybuch bagiennego gazu. Niemniej cały czas były jakieś sprzeczne informacje. Ledwo niedawno w roku 90. Wyruszyła tam ekspedycja badaczy rosyjskich, bułgarskich, francuskich i szwedzkich. Proszę Państwa, w tej ekspedycji w 1990 roku brał udział m.in. Korlewicz, to był Chorwat, no i on po 10 dniach badań stwierdził, że tam doszło do zderzenia Ziemi z meteorytem, który miałby wielkość porównywalną z dzisiejszymi drapaczami chmur. I on twierdził, że na takiej stosunkowo niewielkiej wysokości po 20 sekundach doszło do takiego właśnie, do takiego grzyba rozszerzonej pary wodnej o temperaturze 15 tysięcy stopni i że ten grzyb ugotował całą strefę uderzenia. I tutaj właśnie pan Korlewicz tym tłumaczył powstanie szklanych, tajemniczych kuleczek. W roku 2007, czyli też stosunkowo niedawno, zwróćmy uwagę, w czerwcu, z kolei dwóch naukowców z Uniwersytetu w Bolonii udało się z misją badania katastrofy tunguskiej i nagle oznajmili, że znaleźli krater. Twierdzili, że kraterem tym jest jezioro Czeko, które znajduje się w odległości kilku kilometrów, 8 kilometrów na północny zachód od tej od tego wyznaczonego dotąd epicentrum wybuchu i uważali, że to jezioro Czeko to jest właśnie ten oryginalny krater, którego położenie zgadzało się z kierunkiem powalenia się drzew, a także z niektórymi relacjami świadków. Natomiast zostali z kolei ci naukowcy z Bologni skrytykowani przez doktora z Londynu który stwierdził, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby, żeby przypisywać temu jezioru Czeko jakieś pochodzenie od, od meteorytu. On twierdził, że niczym się ono nie wyróżnia od sąsiednich jezior i, i poddawał to w wątpliwość. Niemniej, niemniej podobno znaleziono na dnie odłamki skalne, jakieś sprasowane osady. I, i, I część osób dalej no, no, przychyliło się do tej teorii, że to je, jezioro Czeko jednak jest tym kraterem po katastrofie. Co ciekawe zbiornika tego nie ma podobno na mapach sprzed 1929 roku. Pamiętajmy, że 2000, 1929 to był pierwszy, pierwszy raz, kiedy w ogóle ten Kulik, Kulik na polecenie Stalina po, pojechał tam to badać i podobno przed tym rokiem nie było tego jeziora na mapach. Także no... Jest tutaj duże pole do popisów do, dla naukowców do dzisiejszego dnia, a w mojej ocenie, proszę Państwa, jest to po prostu coś przerażającego, że dzisiaj jest rok 2018 i my dzisiaj nie jesteśmy w stanie naukowo zweryfikować, co się stało w tej Tunguskiej w roku 1908. Gazeta The Guardian podaje fragmenty z dawnych gazet rosyjskich, które to właśnie można było czytać o północy przy, przy jasnym, tajemniczym świetle. Atmosfera do dzisiejszego dnia jest taka, że nadaje się to na pewno na nowe filmy science fiction. Chciałam Państwa zainteresować tym, że Stanisław Lem napisał właśnie swoich wspaniałych astronautów na podstawie Katastrofy tunguskiej. Natomiast, natomiast powstał film. Yy, powstał film w 1959 roku polsko enerdowski yy, na bazie astronautów pod tytułem Milcząca Gwiazda. No, niestety, ten film on jest krytykowany, że to jest taki socrealistyczny film, i faktycznie on takie wrażenie sprawia. Zupełnie nie oddaje w moim odczuciu atmosfery astronautów. Lema. Ja stwierdziłam, że najchętniej zrobiłabym sama jakiś eksperyment, jak należałoby taki film zrobić, no bo historia jest na pewno godna pokazania jej na filmie. Proszę Państwa, w latach czterdziestych jak podają, podają obywatele rosyjscy, mówią, że tam policja rosyjska badała, jakieś służby badały, co się stało w Tunguskiej, ale nie wiadomo po dzisiejszy dzień, co tam robiły, wiadomo tylko, że były i coś badały. Sytuację w Tunguskiej skomentował jeden z antropologów kultury z Liverpoolu, pan Denny Preissner. On stwierdził, że ta katastrofa była całkowitym przełomem w naszym myśleniu o rzeczywistości, ponieważ wcześniej sądziliśmy, że wszechświat działa precyzyjnie i że nic tam nie grozi. A tutaj nagle ku naszemu zaskoczeniu nastąpiło coś, czego nikt nie przewidywał, i, i według niego no, jest to jakaś, jakaś cezura. Między innymi z tego powodu właśnie ONZ wprowadził ten, ten dzień Planetoid. I, i na pewno to wydarzenie powinno służyć ku przestrodze. I jeszcze część teorii na temat katastrofy już w ogóle wykracza poza takie przeciętne. Były głosy, że to Tesla przeprowadzał jakiś eksperyment w tym samym czasie w innym kraju i że coś mu się tam nie udało i uruchomił tajemnicze energie, które dotarły aż do Rosji. W każdym razie cała ta historia poruszyła międzynarodową społecznością. Do dzisiejszego dnia na przykład w BBC wśród takich najbardziej ulubionych w ogóle filmów, najlepszych filmów, m.in. właśnie film o katastrofie tunguskiej z 2015 roku jest, jest na liście bestsellerów BBC. No i nawet NASA, tak. Jak wspomniałam wcześniej, ostatnio się odniosła do setnej rocznicy tej, tej, katastrofy. Ja bym na końcu chciała Państwu powiedzieć, że w internecie można znaleźć bardzo ciekawe informacje o tej katastrofie, jeszcze na takich stronach Psi-edu, tam, tam są takie próby wyliczeń matematycznych, jeżeli chodzi o moc tego uderzenia, co jest realne. Na dzisiaj chciałam się ograniczyć tylko do tego wstępu. Ja być może powrócę jeszcze w przyszłych programach do, do tej katastrofy tunguskiej. Dzisiaj chciałam to Państwu przedstawić w kontekście wcześniejszego programu o asteroidzie znalezionym, odkrytym przez naukowców z Uniwersytetu w Hawajach. Dzisiaj mówiłam o tym i o nowych badaniach kosmicznych. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Państwa tym tematem, a wszystkim, którzy nie przeczytali Stanisława Lema, Astronautów, serdecznie polecam tą książkę, bo naprawdę rozwija wyobraźnię i, i jest no, dla mnie takim kanonem lektur z takiej właśnie dziedziny science fiction. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, do widzenia, dobranoc.